Czy, y, cokolwiek tutaj słyszysz Jest związane z naszymi Podstawami I na przykład podstawą jest to, że My jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie A więc cokolwiek Tutaj słyszysz Ponieważ głoszenia w Kościele, te poselstwa Które są, wiecie, czymś innym są nauczania w szkole Mamy w tą sobotę Szkołę wiary Chciałbym, żebyście na niej wszyscy byli. Szkoła jest systemem cyklicznych nauczeń, które idą piramidalnie. Które zaczynają się od pewnego momentu i idą, idą, idą, idą, idą, budując ludzi. Te spotkania nasze niedzielne, one mają raczej charakter poselstw niż nauczeń. Są to też nauczania, ale raczej są tutaj uwalniane poselstwa różnego rodzaju, proroctwa, objawienia, i to, co też jak może, tak naprawdę, to są, to są zasadnicze oskarżenia. Są to rzeczy, które są pewną częścią całości. Żeby pojmować całość, należy trwać w nauce systematycznej nauce autorskiej. Tak? Dlatego też w ogóle zachęcam, żebyście studiowali fundamenty, które są w internecie. Tam jest w tej chwili ponad 2,5 tysiąca filmów różnych e, z naszymi głoszeniami, nauczaniami one są wszystkie zatytułowane, mają określone parametry, także zachęcam do tego. E, więc zaczynamy od fundamentu, że my jesteśmy zwycięzcami. Czyli, cokolwiek widzisz, jakikolwiek mankament w duszy swojej, to po pierwsze, ja mówię, po pierwsze musisz wiedzieć, że jest to coś, nad czym posiadasz absolutną władzę. Czyli Ty w imieniu Jezusa jesteś w stanie urwać łeb każdej formule niszczącej Twoje życie. Po prostu. Każdy demon musi się usunąć z Twojego życia. Każda warownia musi być rozbita, każda choroba uzdrowiona, każdy problem materialny musi zostać zażegnany. Musi zostać też wyeliminowana, wyeliminowana każda forma grzechu. Czym jest grzech? Grzech to jest postąpienie inne, niż postąpiłby Bóg. Czy też to, że Bóg coś nam pokazał, jak należy, a my robimy inaczej, <coughs> to jest to jest grzech. Grzech to jest chibienie celu. To jest błąd. To jest błąd. To jest zbłądzenie w jakiejś dziedzinie. Zbłądzenie. Na przykład, jeżeli się idzie przez ulicę i się wdepnie w kałuży, to znaczy, że się zgrzeszył. Tak? Opowiedzieliśmy błot, mamy brudne buty. Tak trzeba co zrobić? Butem umyć. raz nie zabija! Grzech Cię nie zabije! Ale Cię pobrudzi. Tak? Rozumiesz, o co tutaj chodzi? I będziesz wyglądał jak świnia. Brudna świnia. I gdziekolwiek potem pójdziesz, to powiedzą, o jaka brudna świnia i ty będziesz chciał powiedzieć o Jezusie chciałem powiedzieć o Jezusie ale oni powiedzą, ale my nie chcemy od brudnej świni słuchać o Jezusie dlatego co trzeba zrobić? obmyć się w czym? w krwi Jezusa Chrystusa obmyć się z brudu pierwszy list Jana jasna nam o tym mówi, że mamy orędownika w niebie który wstawia się za nami, Amen. Jeżeli upadniemy, jeżeli zgrzeszymy, jeżeli odejdziemy, tak? Mamy łaskę, nie boimy się grzechu. Pamiętaj, nigdy nie bój się grzechu. Ale bądź świadomy, że grzech Ciebie kala. On Cię brudzi. On Cię brudzi. Poza tym grzech doprowadza do tego, że demony mogą przychodzić do Twojego życia i Cię niszczyć. Rozumiecie? Niszczyć. I niszczyć. A jeżeli nie chcesz być niszczony, to musisz się rozprawić z grzechem ponieważ jesteś nowym stworzeniem i grzech nad Tobą panował, nie będzie. Bo nie jesteś pod prawem, czyli nie musisz sobie sam radzić z grzechem, nie musisz się starać, nie musisz usiłować, ale jesteś pod łaską, czyli niezasłużoną przychylnością. Boga, tak krótko, ponieważ Bóg Cię kocha zawsze. Czy wejdziesz w tą kałużę grzechu, czy nie wejdziesz? On Cię kocha. Jak nawet stoisz obydwoma nogami w tej wyborze, to też Cię kocha. On Cię kocha. Wiesz o to chodzi? Ale wtedy Ty przestajesz go słyszeć dobrze, ty przestajesz go rozróżniać. Ty już nie wiesz, gdzie jest Bóg, a gdzie jest nie Bóg. Tak? Przestajesz słyszeć Jego głos. Tak? Stoisz w komorze. jesteś po prostu w grzechu. Musisz to zrobić, wyjść z tego grzechu. Ale jesteś zwycięzcą i posiadasz wszelkie możliwości wyjścia z tego grzechu. Należy więc z grzechu wychodzić. Tak? Porzucać to wszystko. Bo my nie jesteśmy świnki, tylko owieczki. Tak? Owieczki jesteśmy. W e, czyzę Jozłego. Jozue prowadza naród izraelski z miejsca porażki pustynnej do miejsca zagospodarowania życiowego, kiedy Jozue przyjmuje e, przywództwo nad Izraelem, przestaje padać manna z nieba, przestają się pojawiać przebiórki. Przestaje lecieć, woda ze skały, w ogóle przestają działać różne cuda. Tak? Zaznaczam, Jozue jest następcą. Tak? Czyli zabój Rzesza, mieliśmy wodę ze skały, przepiórki latały, można było łapać, madna leciała, wysokobiałkowy produkt, proszę Ciebie, który sobie jeszcze, jeszcze dobrze smakował. A tutaj Jozue, kiedy przejmuje inicjatywę, to zaczyna być zupełnie inna gra Boża. Rozmawiałem z pewnym człowiekiem w Rybniku i tłumaczyłem mu, na czym polegają tak zwane eony Boże, czyli te ery Boże, o których mówi nam Biblia. I Biblia nam pokazuje wiele różnych czasów. Tak? Są czasy i pory. To się nazywa po grecku eon, to się nazywa jakby, jakby pewien, pewne oddzie, pewien rozdział czasu przestrzenny. Na przykład istniała era Jezusa, kiedy chodził po Ziemię, ona trwała 33,5 roku, albo się skończyła. Jezus umarł na krzyżu, wstał z martwych, wstąpił do nieba i zakończył tamtą erę. Tak? Zaczęła się druga era, era Ducha Świętego. Apostołowie musieli przejść z ery do ery. Wcześniej chodzili sobie z Jezusem, przyglądali się na Niego, prowadził ich za rękę, wszystko w Ale ja no, potem on poszedł. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy, werset, poszedł. Został zabrany do nieba. Tak? I oni zostali, Tak, ale on się do nich mówi, nie bójcie się, nie bójcie się, nie bądźcie się. Nie Pośle do was, Ducha Świętego, tylko że oni teraz musieli zacząć inaczej chodzić, inaczej chodzić. I ci ludzie, którzy byli przez lata prowadzeni przez Mojżesza, oni inaczej chodzili niż ci, którzy byli prowadzeni przez Jozuego. Jozue nie ma być cudotwórcą tutaj, tylko ma być przywódcą prowadzącym ludzi do stałego miejsca obfitości. Wiecie o czym mówię? Stałe miejsce obfitości. Jest bardzo ważna zasada w Królestwie Bożym. Błogosławieństwo stoi wyżej niż cud, rozumiesz? Błogosławieństwo stoi wyżej niż cud, cud to jest nadprzyrodzona ingerencja w naturalność, aby osiągnąć sukces Nadprzyrodzona ingerencja w naturalność I my się cieszymy, na przykład, prawda? Ktoś się cieszy, że mu odrosło, na przykład gałka oczna mu odrosła, stracił oko człowiek, prawda? Odrosła mu gałka oczna. Halleluja! cud. Zgadza się? Cieszymy się. Moje pytanie jest: czy lepiej, żeby odrosła gałka oczna, czy lepiej jej nigdy nie stracić? Lepiej nie stracić. Chyba lepiej nie stracić. Błogosławieństwo polega na tym, że się nie straci gałki ocznej. Uzdrowienie jest dla ludzi, którzy się rozchorowali. Ale co jest lepsze, być uzdrawianym, czy nie chorować? Przełomy finansowe są wspaniałe, raptem mamy przełom, Hallelujah! Moje pytanie, po co, po co jest ci przełom, jeśli nie miałeś problemów? Czyli były problemy finansowe, był potrzebny przełom. A więc lepsze jest nie mieć problemów finansowych, czyli mieć płynność, prawda? Niż brać przełomy. Przełom jest cudem! Ale ja wolę mieć płynność finansową niż przełomy finansowe. Aleluja. A na tym rzecz polega, ludzie. Na tym rzecz polega. Błogosławieństwo stoi wyżej niż cud. Błogosławieństwo. W ten sposób myśląc, tak, Józue przejmuje cały naród izraelski. i on wprowadza do miejsca stałej obfitości, do kanaanu. Do kanału I w kanale są inne dyrektywy, inne wytyczne, tam już nie ma zbierania manny co rano. Tylko tam jest taki tekst, przychodzą Jordan, stają i Bóg mówi tak, to jest wasza ziemia. Wszyscy, wow, nasza ziemia, super! To sobie idźcie ją weźcie. Tam. A przed nimi wyrasta potężne miasto Jerychu, mury grube takie, że się dwa wozy mogą minąć. Bo w górach są mieszkania, pokazuje nam to Tak. No i zobaczcie co tu chodzi. Oni wchodzą do kanału i tu mówi tak. Ziemię Wam da. Ale Pani, ale to co mam teraz zrobić? Idźcie, no zagospodarujcie. <głosy> No wiecie tam. I od razu pojawiają się szeregi problemów. Rozumiesz o co chodzi? No, ale my myśleliśmy, tak, że będzie tak jak było przedwczoraj. Nic dwa razy się nie zdarza, bo ja z Nardyń. Opowiedzcie no, z Narni, taki duchowy film. Nic dwa razy się nie zdarza. Nie ma już czasu Mojżesza. Nie ma ery Mojżesza. Skończyła się. Tak jak skończyło się chodzenie z Jezusem za rękiem po ziemi. Przecież Jezusa tu nie ma. To jest Duch Święty. Jezus jest w niebie. W ogóle nie wrócił. Jeszcze wiecie. On nie wróci. Jak on wróci, to będzie taka awantura, że człowieku nie wypchnie. To wszyscy się dowiedzą, że Jezus wróci. Tu nie będzie wtedy sceptyków. Chciałbym powiedzieć komuś: Jezus, że ja mówię, A tam wiadomo, że ja, wiadomo, on jest, czy go nie ma, Zaraz zobaczysz, co będzie, jak on przyjdzie. zobaczysz, co będzie. Będzie człowiek, rozwałka na Bliskim Wschodzie. Tak? Rozwałka. Już nie przyjdzie chłopakom przecież Ciebie od Mahometa pomysł na to, że Ciebie. Żeby autobusy wysadać w Izraelu. W, w, w, w, w, w, w życiu im nie przyjdzie tak, bo to będzie okulne rozwolnienie muzułmańskie. Tak, jak wróci Jezus. Wszyscy będą wiedzieć, że Jezus wrócił. Wszyscy. Wszystkie stacje telewizyjne będą skierowane na Jerozolełem. Ale teraz jest era Ducha Świętego, Jezus nie wróci Teraz Teraz Józula. Jest napisane tak. A po wielu latach, gdy Pan dał Izraelowi wytchnienie. Co dał? Wytchnienie! Wejście do Kanału to wytchnienie! Wytchnienie! Wejście do Kanału to wytchnienie. Od wszystkich jego nieprzyjaciół wokoło, a Jozue się postarza i posunął w latach. Zwoła Jozue Izraela, jego starszych, naczelników i tak dalej, tak dalej. I powiedział tak. Postarzałem się, postarzałem się w latach. Wy zaś widzieliście wszystko, co Pan, Bóg Wasz, ze względu na Was uczynił, wszystkim tym narodom, gdyż to Pan, Bóg Wasz walczył za Was. Walczył. walczył. Czas przeszł. Do Bóg. On walczy, już nie walczy. Wiesz, że już Bóg nie walczy za Ciebie? To nie jest dobra lub Chrześcijanie cały czas myślą, że Bóg idzie przy nich. Panie idź przede mną. Zrób coś przede mną Panie. Bóg nie chodzi przed Tobą. Od czasów wejścia Jezułego do kanału Bóg nie chodzi przed Tobą, tylko z Tobą. To jest ogromna różnica. To znaczy, że tam, gdzie Ty postawisz swoją szlachetną nóżkę, postawi też Bóg swoją A jak ty nóżki nie postawisz, to Bóg też nie postawi. To się nazywa naśladowanie kogoś. Naśladowanie macie wspólny ślad. Wspólny ślad. Bóg mówi do Jezułego, gdziekolwiek nogę swoją postawisz, tam będę. Ale jak nie postawisz, to mnie nie będzie. Gdzie mówią, o Bóg, Panie idź przede mną, zawadz sprawę. A Bóg mówi, ale weź. Pomyliłeś się o parę tysięcy lat. Ja dzisiaj nie chodzę przed ja dzisiaj chodzę z tymi, którzy chodzą ze mną. Dlatego jeżeli wierzysz, to chodzisz z Bogiem, poruszasz się przez wiarę. Jeżeli nie wierzysz, to nie możesz prowadzić różnego rodzaju dysput pod tytułem Panie, idź przede mną i wyrównaj drogi moje. Bo to jest nieprawidłowa modlitwa, nieprawdziwa. A powiedzieć ci, gdzie idą nieprawdziwe modlitwy, to diabła. I diabeł wykorzystuje nieprawidłowe modlitwy i czyni z nich sobie pożywienie. Posłuchaj. Modlitwy, które nie są w Duchu Świętym, są pożywką dla szatana. Ponieważ to są złe wyznania, nieprawdziwe prośby. Boga czcimy w Duchu i w prawdzie. W Duchu i w prawdzie. W Duchu i w prawdzie. W Boga nie czcimy, jak się nam chce. Boga nie czcimy, jak chcemy. Boga czcimy w duchu i w prawdzie. Nasze modlitwy muszą być w prawdzie straszne. Czyli one muszą mieć u podstawy swojej prawdy. Krótko powiedziawszy, możesz stać 800 lat i mówić ungrów mnie Panie, ungrów mnie Panie i chory umrzeć. Finisz. Czemu? Bo Bóg nikogo nie uzdrawia. Dlaczego? Bo wziął wszystkich uzdrowił, tak jak wszystkich zbawił raz na zawsze, tak wszystkich uzdrowił. Czemu ludzie zatem idą do piekła? Powtarzam to setki razy. Nie dlatego, że Bóg nie zbawił ludzi, tylko dlatego, że nie przyjęli zbawienia. Rozumiesz, jest wielka różnica. Nie być zbawionym, a nie przyjąć zbawienia. Przez ostatnie trzy lata, gadą dotarliśmy do ponad 35 tysięcy ludzi z Ewangelią twarzą w twarz. I tylko niecałe 850 osób oddało życie Jezusowi Jozu. Rozumiesz? Dlaczego? Bo ludzie mówią, ale ja tego nie potrzebuję. Ja mnie nie potrzebuję, ale ja we to, to, to nie potrzebujesz to nie mnie nie pomaga. To nie potrzebujesz. Przecież ja nikogo nie mogę zmusić do przyjęcia Jezusa, nikogo też nie mogę zmusić do przyjęcia uzdrowiego. Rozumiesz? Ale nie mogę Cię ściepiać, nie mogę Cię wprowadzać w takie miejsce i mówić do Ciebie, wiesz, no módl się, może Pan się nad tobą odliduje i Cię uzdrowie, jakoś, prawda? Pan Cię nie uzdrowię, Pan Cię Albo uwierzysz, że jesteś zdrowy. Rozumiesz, Pan chory To jest bardzo proste. Albo uwierzysz, że jesteś wolny. Rozumiesz? Albo diabeł się będzie nad tobą pastwił. Albo się będzie pastwił nad tobą. Po prostu. I tutaj Jezuë, Mówi tak, patrzcie, przydzieliłem Wam przez los jako dziedzictwo dla każdego plemienia te narody, które jeszcze pozostały. Zobacz co im przydzielił, Ty. Przydzieliłem Wam przez los narody. Ty. Co to znaczy, że tam są takie miasta, takie regiony, gdzie te narody normalnie sobie żyją. One kręcą tam swoje loty, tam są Anakici, Amalekici, inne, rozumiesz jakieś tam wynalazki, tak? Palestyńczycy obecni. I teraz Bóg mówi tak, przydziela Ci te narody. Boże, po co mi na rado? To jak jakiś, na przykład, ktoś mi przyszedł do ciebie i mówi tak Chciałbym ci dać kamienicę na pracę Ale jest taki jeden malutki, mankament, Proszę ciebie, element patologiczno- wrodowy, Mieszka w każdym miejscu Proszę ciebie, paru sterów, proszę ciebie Tutaj jest fabryczka amfetaminy, proszę ciebie Tam jest, proszę ciebie, miejsce, gdzie notorycznie kogoś gwałcą I to jest twoja kamienica Weź! Ale pięknie! A weź ich teraz wysiedl Tam takiego jakiegoś przeciętnego, proszę ciebie, gościa, to, to, to, to wysięgniesz, nie? Sami to robiliśmy, jak byliśmy w, w, w świecie jeszcze. Wprowadzało się... To, to jakiś gość kupował sobie kamienicę i nie mógł się pozbyć tych lokatorów, to zapraszał bandziorków, tych bandziorków meldował w mieszkaniu u tych ludzi. Bandziorki się wprowadzali, poszedłem robili parę imprez w tygodniu. Dziękuję, klient się sam odbywa. Ale nie zrobisz tego z bandytami. Bandyty się tak nie wyprowadzą, tak? Bo jak nawet bandytę wyprowadzi ci policja, to on ci potem przyjdzie i ci wrzuci butelkę z benzyną przez okno, ci spali tą kamienicę. Tak? Bo bandyta to jest cała bandyta. Charakter. Dlatego nie wierzę w resocjalizację. Bo resocjalizacja jedynie może wyprowadzić człowieka z bandy, ale nigdy nie wyprowadzi bandy z człowieka. Rozumiecie? Tak jak żadna psychologia i terapia. Po prostu. Można człowieka wyprowadzić z bagna, nie ma problemu. Ale bagna z człowieka nie wyprowadzi. Bagna z człowieka tylko Jezus może wyprowadzić. Tylko Jezus, Chrystus, Syn Boga Żywego. Tylko w ten sposób. I tak sobie człowiek wychodzi z więzienia i on jest zresocjalizowany. Ja w życiu nie widziałem zresocjalizowanego bandyty. W życiu, w życiu, widziałem tylko, wiesz, utajonego smoka, <śmiech> który od ducha do ucha, tak? I zaczynał swoje lody kręcić. Proszę Ciebie, może już nie robił napadów, to zaczął wad. Okradać. Tak? Nie ma znaczenia co robił, tak? Chodzi o to, że Józue tutaj mówi tak Przydzieliłem wam przez dziedzictwo narody, dla każdego plemienia Ale człowieku pięknie, kamienica z bandytami dla każdego Bóg mówi, oto wchodzisz do swojego kanału, oto twoje kamienice Tam Anakici, tam Amalekici, proszę Ciebie, dla każdego coś miłego Zobaczcie, Bóg daje w ogóle nieokrzesany teren Czyli On przestał walczyć za nich. On mówi, teraz musicie w wierze obejmować te tereny. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, przyjacielu, to nie oznacza, że Twoje środowisko, które ci otaczało, ono się zmieniło. Wręcz mogłeś doświadczyć rzeczy zupełnie odwrotnych. kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to środowisko, które wokół Ciebie było, to się wściekło na Ciebie wściekło się powiedziało, co ty zrobiłeś, co ty robisz, Biblię czytasz, do Boga się modlisz, do kościoła chodzisz, ty wariat jesteś? Fajny człowiek bo kiedyś do mnie tak, podchodzi do mnie taki kolej. mówi, a jaki taki fajny chłopak Chłopak co ci się zrobiło? Co ci? Mówi, I mówi, i, i, i, i imprezka, i wszystko, wiesz, że ja to teraz znowu się do kościoła. Wiesz, tak? Gdzie głowa? A więc Josue w tych pierwszych wersetach pokazuje świadectwo działania Boga. On pokazuje świadectwo działania Boga. Ale to świadectwo jest troszeczkę dla Izraelitów nie bardzo. Coś nie gra tych Izraelitów. Tak? Im coś nie gra. Im coś nie gra. Wiecie dlaczego? Bo oni mają wytyczne zaraz stawiane. Jak sobie dalej będziesz tam, oni mają wytyczne. Pójdziesz i to wszystko tałataństwo stamtąd stamtąd, co wytępisz. Wytępisz to. No ty to wytępisz teraz. Wytępisz to. Ale człowieku prezent. Rozumiesz o co chodzi? Ale prezent dostałem. Dostałem nowe narodzenie i teraz co ja muszę? I Bóg no jak to co musisz teraz? Teraz musisz diabłę porywać. O Boże. A myślałem, że będzie tak gładko. Że to tak ładnie będzie. Nie, nie będzie ładnie. Ostatnio opowiadałem, jakie słuchaliśmy, nie gdzieś tam opowiadałem, nie opowiadałem, nie opowiadałem w teraz, ludziom, że jak byłem w lecie cudzoziemskiej, to najbardziej mnie jedna grupa ludzi interesowała. To byli paraszuci, to byli ludzie, którzy oni byli być przeciwni. Byli. Oni mieli niewysokie stopnie, to nie byli jacyś oficerowie czy coś. Ale kiedy pierwszy raz zobaczyłem tych ludzi, tak sobie stało. Zobaczyłem tych ludzi, dokładnie grupka ludzi oni szli tak. Mieli popodwijane spodnie, słuchajcie, od tych mundurów. Butów nie mieli takich, co kazali tam wszystkim nosić, bo tylko trampki mieli. Mieli w papierosy tutaj za, den, za pagony w ogóle, nie. Porozpinane te koszule, byli w tatuażach w ogóle, mieli twarze pocięte. Nie? Wyglądali po prostu źle. Przechodził taki oficer w czarnym kepi, w takiej czarnej czarce i oni szli i oni mu salutowali do dokoły głowy tam Wiesz, nie? i on im oddał chor, ja tak spojrzałem mówię, kim oni są ja później się dowiedziałem, kim oni są ja dowiedziałem się, co to są za oddziały ja dowiedziałem się, że grupy paraszotów to są oddziały legii cudzoziemskiej. szkolone do tego aby zrzucać ich na, na najmniej przyjazne tereny z plecaczkiem z karabinem i z nożem. Oni byli zrzucani w Gujanie Francuskiej i w innych miejscach. Tam, gdzie była rebelia przeciwko państwu francuskiemu. I tak jeden poraż, On był w stanie rozłożyć zbrojną grupę rebeliantów. Dzieci, grody warowne naokoło, rozumiesz o co chodzi? Wszyscy więksi od nich, silniejsi, lepiej zorganizowani, mają miasta, a oni stoją, ani miast, ani nic, kobiety, dzieci, wiesz o co chodzi, wszystko w fiukach. Teraz mówi: No macie, wprowadziłem was do kanału. No by się wydawało trochę nie w porządku. Wydawało by się trochę nie w porządku. Wielu chrześcijan ma pretensje do Boga, jak ja słyszę chrześcijan oni rozmawiają ze mną, mówią, pastorze, dlaczego ja tak mam? Jeszcze tutaj jest te, dlaczego ja tak mam, to jest ten sam duch, od czasów Józuego, mówiący do ludzi. To słowo dlaczego ja tak mam, oznacza, posłuchaj co jest za tym słowem. Boże, okłamałeś mnie, miało być inaczej. To znaczy, dlaczego tak mam? Jak ktoś mnie pyta, dlaczego ja tak mam? Przecież się nawróciłem. To znaczy, że za tym stoi taki zwrot. Panie Boże, okłamałeś mnie. Nie miało tak być. Wiesz, bardzo ważne jest czytać między wierszami. Ja nie wierzę w takie wiersze, fajną rozmowę pod tytułem, dlaczego ja tak mam. Może dlatego, że nie jesteś zorientowany, że to jest norma społeczna. To jest chrześcijańska norma społeczna, otrzymuje się prezenty. Bóg daje takie prezenty, rozumiesz? Żeby ich sobie nawet nie wymyślił. Yy, przyjechaliśmy na rano, yy, nie, jechaliśmy w nocy z ustu, jak tam siedzi na kierownicą, jedzie, nie wiem, ta źle zrobiła, ze 400 km mówi tak, Boże, ja bym sobie w życiu tego w życia nie, nie wymyśliła na jego życie. Demony krzyczą, ryczą, warczą, rozumiesz, jazda bez trzymanki. Tak? Dzieciak na tylnym siedzeniu w ogóle wieść tak i żyje. Tak? Tak? Co to w ogóle, to w ogóle za, za formuła życia? To nie miało tak być, Boże. Tak? To nie miało tak być. Przecież, Józef to był. Bojownik. Kocham złego. ponieważ Jozułek dał mi świadectwo swojego życia. Jozułek się nie wycofał przed siłami kanału Nie wycofał się. On przyjął ten prezent. On przyjął ten prezent. On w pewnym momencie mówi takie coś. Jak sobie będziecie czytał jego księgę, mówi do nich tak. Czy zamierzacie służyć Bogu? Zebrał ten milion ludzi. I czy zamierzacie służyć Bogu? Tak! Będziemy służyć jachwę! Tylko, że Józłem był prorokiem. Tak? To był prorok. I Mówi tak, co ja wam powiem? Nie będziecie służyć Bogu. Ale ja i to mój służyć będziemy Bogu. Mam w domu taki kawał drewna wisi na, na ścianie, wiesz? Ja i to mój służyć będziemy Bogu. Ja i Dom mój, ja i Dom, ja nie wiem, czy ktoś jeszcze będzie służył Bogu. Wiesz, o co chodzi? Cieszę się, jeśli ktoś jeszcze służy Bogu. Ale ja i to mój służyć będziemy Bogu. Nieważne, co będzie w tym zawiniątku Bożym, co dostanę. Jest to prezent dla mnie. Kanal jest mój, Kanal jest twój. Kanal jest twój. Kanal jest, jest twój. Jestem zwycięzcą, pamiętaj. Kanaan jest twój. Otrzymałeś kanał z wszelkim dobrem, które tam jest. Ale też z całym dobrodziejstwem inwentarzem. Tak? Więc idź i sobie wykarcz. Idź sobie wykarcz. Plemię Judy on się chwaliło, że jest takim największym plemieniem. Jesteśmy takim plemieniem, plemieniu. Juda, wiecz, w ogóle, no nie? To jak Josue dzielił ziemię, to mówi Aha, wy jesteście ten juda, największe plenie, to lasy weźmiecie tamte sobie z was, dużo to wykarczujecie. Zobaczcie, jak to Bóg. Bóg daje, tak, my chcemy namaszczenia, panie namaszczenie, niech dalej się manifestują, niech siła twoja płynie. Zdajesz sobie w ogóle sprawę, że im więcej namaszczenia wpływa na ciebie, tym na trudniejsze tereny, które ciebie Bóg się rzuca? W ogóle wiecie o co, że to tak jest? Że im więcej mocy Boga we mnie, tym trudniejsze zadania przede mną. To no w ogóle jest, tak, to tak działa. Namaszczenie jest współmierne, tak? Z problemami. Patrzymy na wielkich mężów bożych, podziwiamy i mówią, o, oni to chodzą przez wiarę. Nie, że chodzą no, przez wiarę. No tak, to na namaszczenie. Ja mówię, to na namaszczenie, ale zobacz w jakim gruncie oni są. Zobacz na jakim gruncie, zobacz w takim gruncie. Zobacz. Takim gruncie. zobacz. Johnson mówi, mam teraz mało czasu, więc mogę podróżować tylko 150 dni w roku. I kury. Mam mało czasu, więc tylko 150 dni w roku jestem poza domem. Słyszy? Mało czasu teraz mam, bo teraz mi się tutaj z roboty zrobiło trochę na miejscu. Więc tylko 150 dni jestem poza domem, nie mogę więcej. Tak? Po prostu. Rozumiecie, w czym tutaj jest rzecz? Lester Samrach, taki człowiek, on miał w miesiącu po 27 osób. Rozumiesz? Na kilku kontynentach. On w wieku 70 lat, ten facet, wstawał o 4 rano codziennie. Był już w garniturze, proszę ciebie, pod krawatem, a w jego Sali Technik miał taką wielką mapę świata. Wstawał o czwartej rano, wyciągał ręce Shabarabalabasa kabasa, ustanawiał rzecz na ziemi. Tak? Namaszczenie. Chciał takie namaszczenie, jak miał Lester Sabra. W 27. 27 usług na kilku kontynentach miesięcznych. Rozumiesz? To tak wygląda. Jak byliśmy po 11 dni na przykład w trasach, tak? i mieliśmy na przykład po 20 usług w tym czasie, tak? to wyglądało to tak, że dzisiaj mózg pali. Ja uzdrawiałem ludzi kiedyś w jednym miejscu i modliłem się w duchu, żebym nie upadł. Ludzie byli uzdrawiani, a ja nie widziałem nic. Mówię Boże, żeby tylko nie oba do że kaznodzieja słaby. Aleluja! Aleluja! Aleluja! Kanaan jest pełen grodów warownych. Twoje, twój kanał, twoje dziedzictwo jest pełne kolców. Rozumiesz, to jest bardzo proste. Jak się nie chce tych kolców, to się nie weźmie kanał. Albo bierzesz kanal z kolcami, i potem, na podstawie tej łaski, którą zostałeś zbawiony, rozwalisz te kolce, tak? Albo nie dostaniesz kanału. Inaczej, nie weźmiesz kanału. Nie weźmiesz kanału. Po prostu nie weźmiesz. Będziesz zawsze mówił, to jest zbyt trudne dla mnie. O, to zbyt ciężkie jest jednak. jak rozmawiałem z ludźmi, którzy przez wiele lat są bez mężów i bez żon. Pytam, czemu nie masz męża i żony? Masz i patu. Nie, mówię, to jest jednak odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Czyli się boisz o odpowiedzialności, tak? A chcesz się ze mną przyjaźnić? Czy to jest strasznie wymagający człowiek? Boisz się wejść w interakcję. Czy diabeł przychodzi i mówi tak: nie wchodź w interakcję. Nie wchodź w interakcję. Wersety 6, 7, 8, 9, 10, 11 opisują nam świadomość, dla kogo i po co to wszystko jest. Świadomość powodów i zachowań. Józue za chwileczkę mówiąc o tym, że Pan im to wszystko dał, mówi Starajcie się tylko nader usilnie o to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest zapisane w księdze. I kolejne wersety pokazują, że jest określony program do tego, jak ogarnąć kanał. Że to nie jest takie chłopsiup, że my tutaj sobie teraz wejdziemy i zrobimy cokolwiek. Że po prostu nawróciłem się do Boga i tak sobie teraz nas płynął z urtem tej rzeki i że nic się w tutaj nie wydarzy. Nie. Zdobywanie kanału to jest poruszanie się według konkretnych standardów Bożych. Według konkretnych standardów Bożych. I chrześcijanie mówią, ale przecież jestem pod łaską, to, co mówisz, to jest legalizm, ja mówię, nie, to nie jest legalizm, to pragmatyzm, pomyliłeś w ogóle słowa. To znaczy, że jeżeli na przykład e, mówi e, rodzic do dziecka, bo jeżeli, że jest zima i mówi do no, niego, weź załóż ciepłe buty, to, to jest legalizm. Przez dziecko ma założyć ciepłe buty po to, żeby się nie przysiębiło, żeby sobie nog nie poraniło, że jest nie Bóg nie daje swoich zasad po to, żeby nas nimi obciążyć. Bóg daje swoje zasady, aby nam uratować tyłki. Rozumiecie? On nam daje swoje zasady, żeby nam ratować tyłki, bo on wie, co jest w kanale. Więcej jego zasady są: raz, żeby nam ratować tyłki, a dwa, żeby nas ustolnić do tego, aby złupić ten kanał no jak złubić kanał? Człowieku, stoi Jerycho, mury grube, opółkrowane, człowieku kichać i a oni jednej drabiny nie mają na składzie. No i co? Tak? Józue się podnie, Boże Jerycho, Józue, przynajmniej Ty się uspokój. Wie, że Jerycho, wie. Z, z nami wszystkich, tak? Zaglądam tam do nich, w ogóle wiesz, ten kocioł z balon i Czy ich mam podziurki w co zrobić. Weź te skrzynki. Weź chłopaków w sutarnach, niech obchodzą, parę okrążeń to miasto. Tak? A potem szofary do rąk. I będzie. Proszę ciebie, i okrzyk bojowy. Przecież to jest absurd. Ludzi, to jest absurd. Absurd, absurd! Obchodzić miasto z drewnianą skrzynką ci w sukienkach, rozumiesz? Obchodzą miasto z drewnianą skrzynką, tak? A cały Izrael milczy. Milczy Ci w W ogóle nic nie mówią, nic nie mówię. Tak. A potem tęcię wrogi, proszę Ciebie, i okrzyk wojenny. Mury się rozpadł. A widzisz w tym szaleństwie, tego. Widzisz Bóg. Zawsze swoje zasady potwierdza moc. Chcemy mocy bez zasad. Nie istnieje moc bez zasad. Oczywiście możemy teraz w naszej wolności chrześcijańskiej na przykład rozłączyć wszystkie wtyczki, prawda? I przez wiarę tak, oczekiwać, że prąd jednak nie popłynie. Nie popłynie. Wiesz dlaczego? bo jesteśmy zdolni do tego, aby te wtyczki włożyć, powinniśmy to zrobić, tak? Gwarantuję Ci, że jeżeli będzie potrzeba, jeżeli będzie potrzeba, to bez włożenia wtyczki nie było. Mamy mnóstwo świadectw, mnóstwo świadectw takich rzeczy. Przed nas człowiek złożył nam świadectwo, że zgubił swój kluczyk do samochodu, tak? I wierzę, że jego brat w Chrystusie pożyczył mu swój, mówi, weź mu i otwórz, on mówi jak to? on mówi, zrób to i on poszedł, otworzył odpalił jego kluczykiem swój samochód odwiózł siostrę w Chrystusie z grupy domowej, którą miała, która miała pojechać na pociąg wrócił, chciał drugi włożyć już nie wchodził takie drobiażdżki tylko ale są cuda one są na stałe dla nas. I się w nich poruszamy. Ale jeżeli my otrzymujemy konkretne Boże zasady, a tych zasad nie stosujemy, oczekując, że jest coś takiego, co się nazywa planem B na uwolnienie mocy Bożej, to niestety jesteśmy w błędzie. I tutaj chłopaki i dziewczyny z Izraela niestety, ale popadli w pewien błąd, w pewne zwiedzenie. Oni, przyjaciele, zawarli przymierze z resztką. Jak sobie dobrze będzie czytał się złego, to zobaczysz, co tam się w ogóle powydarzało. Mieli zburzyć wszystkie miasta, tak? Mieli zburzyć? Mieli. Mieli wyciąć do nogi? Mieli wyciąć do nogi, tak? Czy to zrobili? Nie. Pewna grupa ludzi, już nie pamiętam jak oni się nazywali chyba kipełnić, jakkolwiek, już nie pamiętam przebrała się za wędrowców, nabrali suchego chleba, tak? że niby są wiele tygodni w trakcie. I weszli sobie do obozu izraelskiego i na litość wzięli chłopaków i dziewczyny z Izraela. I mówią tak, zawrzyjcie z nami przymierze, jesteśmy wędrowcami. Ty robicie nam krzywdy. A ci łyknęli to jak karp kluchu.” O, tak! Jesteśmy humanistami z, z, z, z, tego, z Izraela. Humaniści. Humaniści zawali swoje humanistyczne przymierze. Skutek był taki, że okazało się, że są to wysłannicy wrogiego państwa. Którzy się przebrali za miłych pielgrzymów. Miłych pielgrzymów. Miłych pielgrzymów. A ci zamiast wykonać zadanie Boże. Czy Bóg powiedział oszczędzać miłych pielgrzymów? Tam jest taki napis, taki zapis, taki komentarz. Wytnijcie wszystkich, oprócz miłych pielgrzymów, suchym chlebem w kieszeni. Może jest taki zapis w jakimś przekładzie. Może w kumrach coś ukryto jest. Ja nie znam takiego zapisu. W mojej Biblii jest napisane tak. Wejdziesz, wytniesz i wrócisz wejdziesz, wytniesz... A mówimy o tym Bogu naszym, pamiętacie? Kochany tatusiu, wejdziesz, wytniesz, z kobietami i z dziećmi oszczędzisz nic. Cóż za miłość. Wiecie, dlaczego to tak wygląda? Bo ten nasz Bóg jest, wiecie jaki? Wszechwiedzący. Wszechwiedzący. Wszechwiedzący. Nasz Bóg, Doskonale wiedział, że ten maluśki Anakita, który tam sobie lata i bawi się drewnianym mieczykiem, rozumiesz? Za 20 lat będzie metalowy mieczyk wkładał w brzuszki Izraelitów i Izraelitek. On to wiedział. Widział tych malutkich Hitlerów, Stalinów i Kadafi'ch, Widział ich i powiedział: Słuchajcie mnie, dzieci moje. Wejdźcie tam i wydnijcie do nogi wszystko, co się rusza. Ja wiem, co mówię, bo jestem Bogiem. Ja wiem, kto się do mnie nawróci, a kto się nie nawróci. Ja wiem, kto kim będzie i kto co ma zrobić. Ja to wszystko wiem, bo jestem jako jedyny we wszechświecie wszechwiedzący. Nikt nie jest wszechwiedzący wszystko jest szczątkowe. A on jest przedmiotący. I on do nich powiedział, pójdźcie, idzie. A oni powiedzieli, no tak, ale jednak trzeba to nieco wszystko z zhumanizować, rozwodnić, bo to jest takie nieprzyjazne, niespołeczne. Wiecie, ludzie mi zarzucają, mówią: ale taki jesteś niespołeczny, ceroński, taki jesteś, taki się w ogóle się uprzesz, się uczepisz, to po prostu jak rzep się do. Góry. Ty byś jakoś wziął się taki, zrobił prospołeczny. albo Jak ja się zrobię prospołeczny, rozumiesz? To szlak mnie trafi z jasnego nieba. Jak się zrobię prospołeczny, bo to społeczeństwo razem z tym światem idzie gdzie? Na zatracenie. I ja naprawdę kocham ludzi, ale zbieram tyłek w troki, żeby zanieść Ewangelię każdemu żywemu stworzeniu, żeby uratować człowieka. Oto miłość! Uratować człowieka! Uratować! Uratować! Tak? uratować. Co mnie z tego, rozumiesz, że ja będę dla kogoś sympatyczny, jak ten ktoś idzie do piekła? Przepraszam Cię. Będę sympatyczny, o jestem sympatyczny, nie mam problemu, Ty sobie wyznawaj swojego Boga, będę wyznała swojego idziemy, proszę Ciebie, na kebab. Ty się pomodlisz, proszę Ciebie, przed jedzeniem kebabu, proszę Ciebie, do Allaha, ja się pomodlę naszego Boga, proszę Ciebie, wsadziemy, proszę Ciebie, mordy, w keczu będzie wyglądać tak samo. Nie, nie jestem psycholem. Nie będę się upodabniał do resztki. Będę ratował resztki. Ale się nie upodobnię do resztki. Nie upodobnie się do resztki. Dlaczego? Ponieważ ja muszę, kurczę, o siebie dbać. Nie upodobnie się do resztki. Dlatego też codziennie biorę duszę moją na warstwę. Wiecie, ja się nie boję Boga. Ja się nie boję zgrzeszyć. Ja się nie boję diabła, idę do nieba, nic mnie nie zatrzyma. Jestem pewny zbawienia. Wiem, że się żyje z łaski. Rozumiesz, nie chodzę w prawie. Jestem wolny jak sanki w maju. Jestem wolnym człowiekiem, wolnym człowiekiem, wolnym. Ale moja wolność prowadzi mnie do tego, że uznaję zasady Boże jako prawę. Kochając mojego Boga, uznałem, że On mówi prawdę. On mówi prawdę, jak on do nich powiedział. wybnijcie do nogi, to oni co? Powinni co zrobić? Wyciąć, do czego? Do nogi, tak? Powinni wyciąć do nogi? Tak. Stałyby te na wierze na marchatanie, jak jakby do nogi? Stałyby, tak? Można by było wejść sobie na wieżę? Można, nie można tego wejść. Czemu nie można wejść? Czego na wieżę nie można wejść teraz? Bo ich nie ma. Zgadza się? Bo 11 września, tak? Chłopaczyska. Skąd Chłopaczyska? Skąd, skąd? Z Kanaanów. Pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra Tych, kto z nimi przymierze zawadli. wzięli się co? Się utrzymali. Tak? A potem zamiast spędzać normalny weekend przy telewizji Al-Qaida, tak? To załadowali się, proszę Ciebie, ładunkami wybuchowymi i wjechali, proszę Ciebie, w wież. I wiele innych takich fajnych rzeczy. Wiele fajnych rzeczy. Wiele fajnych rzeczy. W Izraelu są takie fajne rzeczy, że domy Izraelitów to są zaznaczone flagami. Bo tam jest cały czas sytuacja podbrankowa. Cały czas jest sytuacja podbrankowa. Izrael jest w wielkości województwa mazowieckiego. Tak? Posłuchaj. Izrael jest w wielkości województwa mazowieckiego. A kraje, które się wywodzą z kanału są potężne i wielkie. Wiesz dlaczego płacisz dzisiaj tyle za jest Wiesz dlaczego? Bo chłopaki zapadli przymierze z resztką. Czujesz klimat? Te wszystkie ujścia ropy powinny należeć, gdzieś do kogo? Do Izraela. Ale nie należą. Nie należą dlatego, że chłopaki zawarli przymierze z resztką, parę tysięcy lat temu. Zobaczcie, jak to działa. Czyli my dzisiaj ponosimy konsekwencje tego, że oni nie posłuchali Boga. Społecznie. Społeczne konsekwencje nawet ponosimy. Rozumiecie te rzeczy? Społeczne konsekwencje. Społeczne. Ale mamy już do tego, rozumiesz, przez lata utworzone, humanitarne, nowe doktryny, niepotwarzalne doktryny. Wszyscy jesteśmy równi, ale z kim równi? ja zawsze mówię, ale równie, ale, ale z kim równi jesteśmy? No tak wobec siebie jesteśmy równi. Tak myślisz, że wobec siebie jesteśmy równi? Nie, nie jesteśmy wobec siebie równi. Już Karol i Pawlak mówili, że ludzie się na mądrych i <śmiech> Rozumiesz? A w mojej Biblii jest napisane głupniej, że w swoim sercu nie ma Boga. Tak, wszyscy jesteśmy stworzeniami Bożymi. Tak? Ale jest różnica między dzieckiem Bożym a dzieckiem diabła. Ale. Tak? Jezus mówi do tych ludzi, którzy bardzo religijnych, bardzo poukładarek mówi, jesteście synami diabła. Jezus robił różnicę. Ja kocham wszystkich ludzi, dbam o wszystkich ludzi, ale moje marzenie to jest to, żeby wszyscy ludzie poznali prawdę. Prawdą jest Jezus Chrystus. To jest cel mojego życia. Nie zamierzam swojego życia spędzić na tym, że będę wieloryby wyciągał po rzędzie, że tam wyleciały, dlatego bo ja nie jestem magisterszyniem Grimpix, ja się nie będę zajmował po rzędzie y, y, różnego rodzaju pomocą, różnego, razami słyszę tu akcja kościelna, takie zjawki, akcja kościelna, rozdałeś 40 kilo kapusty, <grywa> kapusty, 40 kilo kapusty, 40 kilo kapusty na maszczenie zająców, zajęcy, co za Kapusta. Kapusta nie doprowadza do nieba. Kanapki nie doprowadzają do Jezusa. Fajnie dawać ciepłą herbatę. Lubisz, nie ma żadnego problemu. Gotuj, choboki, wychodź, odbyć, ale nie nazywaj tego ewangelizacją. Sorry. Chcesz buły? Rozdawaj. Rozdawaj buły. Przecież ludzie ze świata też buły rozdają. Musisz się czym się różni? Chrześcijanie chodzą się, puszą, bo nakarmiliśmy biednych. Gdy wiesz, że ludzie ze świata biednych karmią? Dużo więcej niż chrześcijanie. Bo w ogóle ludzie ze świata są porządniejsi niż chrześcijanie, wiecie? Dużo porządniejsi, hojniejsi są. Chrześcijanie, mówi Pan mi błogosławi. Pan mi błogosławi. A, <śmiany> <śmiany> bo Boga. No nie ma żadnego Boga, chodzi i daje na prawo, na lewo, człowiek, wierzy niego. Ty jesteś chrześcijanin, jesteś filantrop. Czyli <śmiany> filantropią. W przymierze zresztą zabija pokoleniowo. Pokoleniowo. My dzisiaj jesteśmy skutkiem błędów naszych ojców. Rozumiecie? Nasze porażki dzisiaj są skutkiem błędów naszych ojców. Na kimś to się musi zatrzymać. To się nazywa przekleństwo pokoleniowe. To się. Którzy mówią, że zławaj temu o ja mówię, dobrze, słabię, ale zrozum, że moje, moja modlitwa o złamanie przekręstwa jest elementem jakimś, elementem tylko, elementem. Tak, to jest jakiś element, ja to łamie, ale dalej muszą za tym iść, co? Czyny konkretne. Zobaczcie, pług w cudowny sposób wyprowadza ich z Egiptu. W Egipcie człowieku klepią biedy równo, tak? Człowieku, zbierają jakąś tam glinę, słowa, robią cekły ci, chleją badami, rozumiesz? I dają im trochę żarcia, żeby prosili mnie niego bo kto będzie cekły robił, tak? I przychodzi Mojżesz. I mówi, dawaj wychodzimy. mówi, mówią, mówi ty jesteś w ogóle, wiesz o co chodzi. Ja no nie rozumiem człowieku. Ja siedziałem przez 10 lat w więzieniu, ale Jak do mnie by ktoś przed powiedział, dawaj wychodzimy z Naryska, oczywiście, wychodzimy. nie mi no, by, żaba przed ciebie z lokami otworzyła czyli ja bym wyszedł. Czemu? Bo wolność jest lepsza nic niewola, po prostu jak drut. Bym wyszedł z tego więzienia, przecież tam nie siedział w tym więzieniu. No, w więzieniu siedzi człowiek, tam klanki nie ma od środka człowieku. tym tymi i firalek nie będą krat. A oni mówią, ale do to ty? Dobra, wychodzą. Cuda, znaki, wychodzą, tak? Wychodzi kupa ludzi. Może, pierwsza akcja, może. Leżymy, uj, nie Od no, teraz już w ogóle nie żyjemy. Otwarte. Dobrze, cud otwarty może. Idą dalej. A otwarte może. Człowieku tydzień po nie zapomnieli o otwartym morzu, Już nie pamiętają o morzu. Z Morze im otworzył. Zgodą, my Cały czas mentalność przymierza z resztą. Co to jest resztka? To jest coś, co pozostało w naszej mentalności, tak? Z tego, co winno przeminąć. Stare przeminęło, tak? Jesteś nowym człowiekiem. Stare przeminęło. Co to znaczy stare przeminęło? To znaczy, że Ty musisz wziąć pod uwagę podważenie każdego najdrobniejszego toku myślowego, który nie wywodzi się z prawdy Bożej. Najmniejszy tok myślowy, który nie wywodzi się z prawdy Bożej, musi być przez Ciebie podważony jak gwóźdź łapką. Nic za Ciebie tego nie zrobi. Bóg, Bóg nie zrobi tego za Ciebie. Panie, powyrywaj markamenty duszy moje. ci łapkę. I zdolność do obsługiwania łapki. Po twarz Tak? To jest namaszczenie <śmiech> Nikt nie zrobi tego za ciebie. Bóg nie zdobędzie za ciebie twojego kanału. Bóg nie pójdzie po dofinansowanie, rozumiesz? Bóg nie założy firmy za Ciebie, Bóg nie pójdzie po pracę, Bóg się za ciebie nie pojedna z bliskimi. Bóg za Ciebie nie będzie uzdrawiał, Bóg za Ciebie nie będzie uwalniał, Bóg za Ciebie nie będzie wskrzeszał. A, czy ja się do tego nadaję? A kto się nadaje, jak nie ty. Masz do świętego, mam bo to się nadaje. Tak samo jak ja się nadaję. W ogóle się nie różnimy między sobą. No ale mi jakoś tak nie idzie. Ja mówię, nie idzie ci, bo ty tego nie robisz, bo ty siedzisz na tyłku i oczekujesz, że Kanaan w jakiś sposób się dla ciebie otworzy. Nie otworzy się on dla ciebie taką informację. Anakici są i będą. abalekici będą bez przerwy biegać za tobą. Wiecie, te wszystkie plemiona mają symbolikę duchową. Jak kiedyś sobie usiądziesz na tym i zobaczysz, że to jest masakra. Na przykład grupy Amalekitów to były grupy takie... to was, Zobaczcie, kiedykolwiek Izrael jakby opadał z sił, miał trudniejszy czas, tak? Na przykład liczebnie się zmniejszał, pojawiali się amalekici. Do człowieku zaraza. Ona się nigdy nie pojawiała, kiedy oni byli siły. Zobaczcie, że są specjalne grupy demoniczne, które przychodzą do twojego życia wtedy, kiedy pojawiają się różnego rodzaju problemy. Przychodzą, zauważ, jest coś takiego, że jakieś są, albo inaczej, zmiany są jakieś siebie. jakieś zmiany z tak? Przechodzisz ze starego w nowe. Coś się otwiera, nowe relacje, nowe kontakty, przez to oczywiście też jest jakaś forma kryzysu. No bo to jest jakaś forma kryzysu. Coś się kończy, coś się zaczyna. I wtedy mnóstwo chrześcijan zaczyna mieć tak zwane powroty starych grzechów. Powroty. To ktoś w pornografię wpadł, to ktoś się wziął uchlał, rozumiesz? To ktoś się z kimś pokłócił, to ktoś znowu się jakoś w depresję zaczął ładować, rozumiesz? To komuś się coś rozerwało, co to jest duchy amerykańskie. Dlatego Bóg powiedział, nie zostawisz abalekity, co? Przy życiu. To jest bardzo krótka formuła. Tak. Krótko powiedział czy Każdy Izraelita, który spotka na swojej drodze abalekity, miał uciąć me. Rozumiesz? To jest bardzo proste. Naprawdę się tak robi. Ludzie się nad demonami litują. Litują się nad demonami. Litują się nad demonami w taki sposób, że wchodzą z nimi w interakcję i mówią, nie wyrzucać wiecie, demon przychodzi do człowieka i jednej rzeczy, co nie chce, to żeby go wyrzucić rozumiesz? demon chce u ciebie zostać bo on nie ma, czego? ciała wiecie czego demony potrzebują? naszych ciał ciał bo one nie mają ciałek a bez ciałek one nic nie mogą zrobić. Demony potrzebują ciała. Są pozbawione ciała. Jesteśmy dla nich intratnymi kąskami. A Malekita to była istota, która miała być wycięta do nogi. Przyjrzyj się na przestrzeni Biblii, co Amalekici robili. Zawsze podczas całości Izraela był Izraela atakowany przez Amalekitę. Ale jeżeli przymierzysz się z resztką, jeżeli wejdziesz w interakcję z resztką, to ta resztka, jak mówi Słowo Boże, stanie się dla Ciebie jak kolce na Twoich żebrach. Bóg mówi, to będzie jak kolce, to Ci będzie wchodziła kolczatka. w się zakłada kolczatkę, żeby ją zaciągnąć, żeby psa doprowadzić do takiego miejsca, do którego chce się doprowadzić. Przymierzę z resztką, tak? To jest założenie sobie kolczatki na szyję. To ci się wbija w życie później. Ile ludziom wbijamy do głowy, mówię nie wiąż się z niewierzącym człowiekiem. Ktoś nie jest z Bożego Ducha, to nie jest ani żona dla ciebie, ani mąż dla ciebie. Nie, nie tego, no nie tego, no nie, nie, tego, no nie, nie tego. Ale ja go przyprowadzę, nie wiem, co ja mówię. Nie wiem, gdzie ty go, go przyprowadzisz, ale wiem, gdzie prawdopodobnie prawdopodobnie on przyprowadzić cię. Będę mówił bez tego, ale zmienić tutaj w tej nie mogę. Raz, raz, dwa. Dzień. Chodzi o to przyjaciele, żebyśmy mieli zrozumienie tego.